śpiewajmy 241 Дякую! Nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że teraz w tej godzinie zgromadziłeś nas wokół swoich stóp. Dziękujemy Ci za to, że możemy teraz oczekiwać na to dobre słowo, które nam dasz. Oczekujemy, Panie Jezu, tego, abyś pokrzepił i nakarmił nasze dusze, abyś dał nam to słowo pocieszenia lub też napomnienia, to, co Ty, Panie, uważasz, co nam jest potrzebne. Prosimy Ci też o to, abyś pomógł nam wyciszyć nasze myśli, abyśmy mogli skupić się tylko i wyłącznie na Twoim Słowie. Daruj nam właśnie tych skupionych uszu na Twoim Słowie, uciszonych myśli, uspokojonych serc. Chceż nie dopuść do tego, Panie Jezu, aby szatan poddawał właśnie jakimś zwątpieniom te słowa, które Ty nam podajesz. Tobie się polecamy teraz na ten czas, który jest przed nami. Za wszystko Ciebie wychwalamy. Amen. Amen. Czytajmy dzisiaj, czy przypomnijmy sobie list do zborów w Laodycei. Objawienie Jezusa Chrystusa, trzeci rozdział, od wiersza czternastego. A do anioła zborów Laodycei napisz. To mówi ten, który jest. Amen.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 I niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i bieda, ślepy i goły. Radzę się, abyś nabył u mnie złota w obniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe. Aby na, nie wystąpiła na jawca niewna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których nie uję karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. <śmiech> Oto to stoją drzwi i kołacze, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. <śmiech> Śpiewaliśmy tutaj pieśni Błogosławisz, nie zostawisz. I też to akurat yy, przypomina, y, czy wskazuje na to, że Pan Jezus, y, który jest głową Kościoła, akurat tutaj przy okazji tego zboru stoi tak dziwnie na zewnątrz, ale nie zostawił, nie odszedł, nie zapomniał, ale stoi i puka, czy też wali w te drzwi. I to mówi nam y, jaki nasz Pan jest. Myślę, że temat ogólnie jest nam znany tych rozdziałów. Tak dla przypomnienia, może jeden fakt, który jest istotny, y, to jest to, że oprócz Opisu historycznego sytuacji w tych zborach, w tych siedmiu zborach w obecnej Turcji, kiedyś azja mniejsza, to jest też proroctwo, <śmiech> czyli sytuacja w tych akurat miejscowych zborach w jakiś sposób odpowiadała kolejnym wiekom dziejów w kościołach począwszy od czasów apostolskich, skończywszy na czasie obecnym. I z tych siedmiu zborów, czy okresów też historii, trzy już przeminęły. Natomiast, natomiast ten charakter zboru w piatyrze pozostał. To możemy powiedzieć o tych największych religiach, typu katolicyzm czy prawosławie. To składanie ofiar, ten rytualizm to jest charakteryzowane właśnie przez teatyrę. Po drugie reformacja, chociaż w wielu krajach upadła, co też widać po pustych budynkach kościelnych w wielu krajach, także w Drabowie na przykład istnieje do dzisiaj to zbory ewangelickie. <ślesk> Filadelfia czyli to pokłosie tego duchowego przebudzenia XIX wieku także istnieje dzisiaj. I mamy przed sobą teraz Laudyce, czyli czas zamieszania. To słowo laodycea oznacza, oznacza rządy ludu czy też prawa ludu. Jest to czas, w którym my już żyjemy, a więc pewien stan, duchowy stan Kościoła jest w ten sposób scharakteryzowany. Pan chciał, aby też, abyśmy też i my wiedzieli, w którym momencie czasu jesteśmy. E, może najpierw e, powiedzmy sobie e, o, konkretnie o tym miejscu Laodicei. Był to zbór nieświadomy swojej pustki, można powiedzieć. Położony w bardzo korzystnym miejscu, było w bliskości miasto Hierapolis, niedaleko Kolosy, nazywane czasem Tripolis. To region, który rozkwitał pod względem handlowym i Laudycea znana była właśnie z bogactwa z hodowli owiec czarnej maści, czy też wełny, z czego sporządzano ubrania, rozsyłano to na ówczesny cały świat i również z leczniczej maści, szczególnie na oczy. Co Pan Jezus też akurat użył tych przykładów z ich akurat warunków życia, z ich otoczenia, żeby coś im powiedzieć. Jeśli byśmy porównywali też tych siedem zborów do przypowieści z Ewangelii Mateusza, to jest to związane czy powiązane z tą przypowieścią o tej sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Czyli w tej Laodycei znajduje się wszystko tak jak czas Filadelfii był czasem czystości, jest to też powód, dla, dla którego my też mamy, e, można powiedzieć, e, te drzwi tak nieco przymknięte, a więc czuwamy, kto wchodzi, to Laudycea jest miejscem, gdzie już nikt nie stoi przy drzwiach, a nawet drzwi nie ma. E, wszyscy mogą wchodzić. E, osobiście widziałem e, nabożeństwa, ekumeniczne, gdzie i Żydzi, i Muzułmanie, Anglikanie, prawosławni pod wodzą katolickich przełożonych wspólnie odprawiają tego rodzaju nabożeństwa. To się dzieje dzisiaj w tych czasach. Począwszy od roku 1948, kiedy to protestanci zawiązali alianz kościołów ewangelicznych, to właśnie w Już pod koniec XX wieku się, dołączył się do tego Watykan i jest to właściwie teraz skierowane przez, e, przez władze tego kościoła. E, byłem w TZ, w tym centrum ekumenii i też widziałem, e, jak to się odbywa. Rzeczywiście jest to coś takiego King science Właściwie dla każdego coś miłego, każdy się jakoś w tym e, może znaleźć. Oczywiście każdy człowiek, który nie zna Boga. I teraz był to zbór, który zgromadzał się u Nymfasa. wiemy to z listu do kolosan list do kolosan, czwarty rozdział piętnasty wiersz, Czwarty rozdział 15 wiersz. Z racji tego, że to było blisko, około 30 km to Też i tutaj cztery razy w tym liście do Kolosan jest Laodycea wymieniona. W 15 wierszu, ostatni rozdział listy do Kolosan, czytamy Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. Więc wtedy zgromadzano się po domach. Mamy jeszcze inne przykłady, że i u Filemona był ten zbór, czy też u... Akwilii i Pryscylii, także ich domu był zwór. I w, w tym liście do Kolosa jest właśnie powiedziane o tym, że Epafras gorąco mordił się z Olaodice, 4 rozdział, 13 wiersz. czy też do Olaodicei był napisany list, co mamy w 16 wierszu 4 rozdziału. I apostoł zachęca, żeby tamten też przeczytać, który akurat się nie zachował. Nie było to wolą Ducha Świętego, żeby to pozostało. Można sądzić, że treść listu do Kolosan e, może być zbliżona do treści tego listu do Laodycejczyków. Czy Laodycei. Dla e, widzimy, Pan Jezus e, mówi do anioła zborów Laodycei Napisz, a więc Jan pisał do brata, który był tym posłańcem z tego zboru i list dyktował Pan Jezus. Może tak szczególnie patrzymy, że to list osobiście od Pana Jezusa, ale jeśli powiemy sobie o liście do kolosan na przykład, no to owszem, Paweł napisał list do kolosan. No ale ten list jest ostatecznie od Pana Jezusa do Kolosa. Czy od Pana Jezusa do Tesaloniczan, albo od Pana Jezusa do Rzymian. Bo ostatecznie pod natchnieniem Ducha Świętego te listy zostały spisane. Więc ten list akurat w Księdze Objawienia nie jest jakby e, ważniejszy, czy większy niż te listy, które mamy we wcześniejszej części Nowego Testamentu. I Pan Jezus najpierw się przedstawia, kim jest, to mówi ten, który jest Amen. Może wydawać się to dziwne określenie. Słowo Amen samo w sobie oznacza wierny, pewny, prawdziwy. Często też jest używane jako niech się tak stanie, także w Starym Testamencie. Tu mam akurat kilka miejsc wynotowanych, ale może nie będziemy tego teraz otwierać często lud Boży mówił, tak, niech się tak stanie, czyli amen. Potwierdzenie. Dlaczego Pan Jezus mówi, że jest tym amen? My to mamy coś wyjaśnione w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, że obietnice, ile ich było, znalazły w Nim, czyli w Chrystusie swoje, tak, spełniły się. I dlatego przez Chrystusa mówimy amen, chwale Bożej. To oznacza, że cokolwiek Bóg zaplanował czy miał zamiar zrealizowało się przez Pana Jezusa dlatego On jest tym gwarantem tego, że to wszystko się spełnia i dlatego, że my jak gdyby przez tego pewnego sprawdzonego, niezawodnego pośrednika stajemy przed Bogiem to tak jakby można powiedzieć jak się kupuje auto, to się idzie z kimś kto się na tym dobrze zna żeby nie zrobić złego zakupu albo idzie się do banku z kimś, kto zna się na prawach bankowych, to tak można powiedzieć, my się modlimy przez Jezusa, który pochodzi z nieba i jest dla nas tym pośrednikiem. A więc przez Niego mówimy Amen. Gdyby nie Pan Jezus, nie moglibyśmy się modlić. I my rzeczywiście mówimy Amen. Bardzo często to słowo powtarzamy, czyli potwierdzamy to, co w modlitwie było, że to jest, zgadzamy się z tym, ale też jak gdyby mówimy Panie, wysłuchaj tego. <śmiech> jest to też pewnego rodzaju aluzja, dlatego, że w, w Laodycei był, była świątynia, czy kult bożka o imieniu Men. W Był to hmm, Bóg sztuki lekarskiej, co też wiązało się z tym, z tym wyrobem maści. I w języku greckim jest taka zasada, że e, literka A oznacza przeciwstawieństwo. W języku polskim e, może, może tak być ze słowem na przykład anormalny, czyli ktoś jest normalny albo anormalny, to znaczy nienormalny. To A jest zaprzeczeniem. Pan Jezus tutaj mówi, tak jakby wychodząc z tego, że tam właśnie jest ten Bożek Mówi ten, który jest Amen A więc stoi po przeciwnej stronie On jest przeciwko temu Bożkowi Men Czy też jest nad Nim On jest tym prawdziwym Bogiem, któremu należy oddawać cześć Czy też On jest tym prawdziwym lekarzem Ile razy jestem u siostry Okrasy, ona zawsze mówi, a ja mam dobrego lekarza. Tylko jednego. I zawsze to, za każdym razem tę rzecz przypomina. I On jest, ten Amen, nasz Pan, tym świadkiem wiernym i prawdziwym. To znaczy, że można na Nim polegać. On jest tym, który zaświadczył o Bogu. Wszystko, co powiedział o Bogu jest prawdą on jest też tym od którego całe stworzenie pochodzi świadkowie wierzą, że on jest pierwszym stworzonym ale to jest niezgodne z Biblią, on jest tym który stworzył świat, co czytamy na różnych miejscach i myślę, że nie ma potrzeby tego teraz przypominać i mówi Pan, znam uczynki Twoje. Chciałbym przeczytać jeden wiersz z przypowieści, 15 rozdział. 15 rozdział, trzeci wiersz. W oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. To znaczy, że Chrystus od początku do końca, ten, który ma te oczy jak słupy ognia, widzi i prześwietla każdego człowieka i widzi też wszystkie jego czyny i też nawet więcej, to co ma w sercu, co może nigdy nie mówił, albo nie chce pokazać, to też widzi. Ale mówi tutaj, znam uczynki twoje i tak mówi do każdego zboru. Yy, tak przy okazji to ten zbór akurat jest jedyny, gdzie nie ma yy, pochwały żadnej. I mówi, znam uczynki Twoje. Yy, przy innych okazjach yy, właśnie yy, wymienia coś pozytywnego. Tutaj nie ma nic. I mówi, żeś znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Alboś był zimny albo gorący. I znowu jest to aluzja do warunków życia w tym mieście. Ponieważ miasto chociaż było bujnie rozwinięte i miało wielką architekturę, to jednak nie miało dobrego ujęcia wody. I ciągnięto tą wodę z pobliskiego Hierapolis, gdzie były gorące źródła. Do dzisiaj są takie tarasy, pomakale, to znane jest. I ta woda, kiedy wypływa ze źródła, jest gorąca, jest powiedzmy zdrowa, dobra. Ale kiedy te parę kilometrów przepłynie akweduktem, to już nie jest tak czysta. I jest letnia, zanim dopłynie. Znaleziono też nie tak dawno takie na kamieniach inskrypcje na temat używania wody, bo brakowało w tym mieście jak to miało wyglądać. Ci, którzy przyjeżdżali z zewnątrz ta woda im nie smakowała ponieważ była letnia. Są rzeczy, które wypijemy, gorące lub zimne na przykład kawa. Może być gorąca lub mrożona tak zwana. Letnia jest niespecjalnie smaczna. Kiedy ostatnio wpiłem wodę taką kupiłem w sklepie, która była bardzo jakaś tam bogata w minerały w smaku okazała się słona i nie za bardzo przyjemna do wypicia i to też akurat tak mi się skojarzyło z tym, z tym tutaj tekstem <śmiech> a więc woda w Laodycei nie była dobra była letnia Pan mówi obyś był zimny albo gorący czy to oznacza albo inaczej powiedzmy zimny to jest ktoś kto mówi Boga nie ma obojętny na Boże rzeczy. Coraz częściej spotykamy się, spotykamy się z ateistami. Kiedyś mówiono, że jesteśmy krajem chrześcijańskim, teraz coraz częściej stykamy się z ludźmi, którzy są obojętni wobec Boga. A więc, obyś był zimny, czyli bez Boga. Albo gorący, czyli całkowicie oddany Bogu, kochający Go. A także letni. Ani gorący, ani zimny wyplujecie z ust moja. Jeszcze zanim dojdziemy do słowa letni, to czy to oznacza, że ten zimny będzie usprawiedliwiony, czyli ten ateista? No nie. Oczywiście nie. Chodzi o to, że Bóg woli, czy chce widzieć takie zdecydowanie. Albo jestem całkowicie przeciw, albo całkowicie za. Nie można wstrzymać się od głosu, albo tak powiedzieć i tak, i tak. Albo jak to jest przy okazji Elizeusza, on mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeśli Pan jest waszym Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Bar, to idźcie za Nim. A więc Pan Jezus życzy sobie Czy chętnie widzi Albo całkowicie Taki lud wobec Bożych rzeczy Albo Gorliwość gorący, Gorąco We wierze Ta letniość nie podoba mu się Letniość tutaj nie rozumiemy Jako chrześcijanina Który jest mało przekonany Albo mało gorliwy we wierze W tym miejscu to oznacza E, ludzi, e, którzy e, ogólnie rzecz biorąc uznają jakieś e, dogmaty, ale sami w sercu swoim nie są e, do tego e, przekonani, tak naprawdę nie znają Boga osobiście. Uczestniczą tylko zewnętrznie w jakichś e, nabożeństwach, ale tak naprawdę nie są własnością Boga i nie mają Ducha Świętego bo to nieraz może się wydawać, no jestem tak słaby jako wierzący, że Pan nie wypluje. To w ogóle nie jest myśl i to by było zaprzeczenie zbawienia z łaski. Tym niemniej, nie, jest, nie oznacza to, że możemy być letni w naszym życiu z Bogiem. Absolutnie nie. Bo możemy to wziąć dla nas, że Pan Jezus nie chce, abyśmy byli tacy sobie we wierze. Tylko, żebyśmy byli całkowicie Bogu oddani. W stu procentach E, żyli z Nim <śmiech> Z listu Jakuba Jedno zdanie chciałbym przeczytać Tutaj jest napisane Czwarty rozdział, ósmy wiersz Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca Ludzie o rozdwojonej duszy To może nam sugerować Właśnie tego rodzaju Człowieka Ludzie o rozdwojonej duszy. Letni powoduje, że nie da się wypić i mówi, wypluję cię z ust moich. Albo jak to kiedyś brat Max powiedział, mdli mnie, kiedy o tobie myślę. Byłoby to straszne, takie coś usłyszeć od Chrystusa. Tak, swoją drogą, jak się jest to list do zboru dla Odycei moglibyśmy zastanowić się, jaki byłby list do zboru w Jeruzsłowie. Jaka byłaby jego treść, gdyby taki był napisany? Może jeszcze miejsce, które potwierdza, że Pan tych zbawionych rzeczywiście nie wypluje to jest Ewangelia Jana, szósty rozdział. 27 siódmy wiersz Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz I teraz mamy charakterystykę dalej tego zboru Czyli widzimy tutaj jest obraz pewnej niezależności, czy wyniosłości Można by powiedzieć, że zbór e, przejął charakter miasta, w którym był, zarozumiały. E, Laodycea znana była z tego, że położona była na terenie, gdzie były trzęsienia ziemi, co ileś lat. I e, kiedy była pomoc ze strony cesarstwa, e, cesarza, żeby odbudować miasto, to Laodycea się wzbraniała. Damy sobie radę. I tak też tutaj wierzący przejęli sposób myślenia czy sposób zachowania od tego świata, upodobnili się i tak też sam Pan mówi o nich, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję Jeśli skłaniamy głowę przed Bogiem, to wyrażamy Boże, potrzebujemy Cię e, Tutaj widać, tego brakowało Ciekawe, czy w ogóle były spotkania na modlitwę e, Tak w ogóle to trzeba powiedzieć, że Jeśli na spotkaniach modlitewnych jest mało osób To też świadczy o tym, że mało zdajemy sobie sprawę Że potrzebujemy Boga Nie przychodzimy na spotkania modlitewne Bo uważamy, że damy sobie radę bez Boga Był brat w Warszawie z Francji Który powiedział Zbór w Paryżu to jest prawie 300 osób Duży zbór A zgadnijcie ile osób jest Na murlitwie Z 300 osób 20 To świadczy o tym Że brakuje Tej świadomości Obecności Boga Czy zależności od Boga czy tego nastawienia uniżonego przed Bogiem, bo modlitwa ma to do siebie, że jest to stan uniżenia się. Dzisiejszy człowiek nie potrzebuje się przed nikim uniżać. Ale Pan Jezus tutaj wystawia taką, byśmy powiedzieli złą cenę, jedynka, to by było na dzisiejsze czasy. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz, biedak, ślepy i goły to znaczy, że oni byli w takim stanie, jakim byli, a w ogóle nie zdawali sobie z tego sprawy Kiedyś mędrzec grecki powiedział Wiem, że nic nie wiem To jest znane powiedzenie Musiał długo do tego dochodzić, żeby to stwierdzić Wiem, że nic nie wiem Ale jest jeszcze ciąg dalszy tego zdania Ale są tacy, którzy tego nie wiedzą, że nic nie wiedzą Niestety tak jest, że istnieje coś takiego jak duchowa zrozumiałość i ktoś w ogóle nie widzi tego, że stoi źle albo za chwilę się przewróci. Nie wiesz, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, to przypomina mi fragment z Księgi Sędziów. Sędziów 16 rozdział. dwudziesty wiersz, to jest historia z Samsonem, kiedy Dalila go y, uwiodła, czy zwiodła. A, I na końcu tego dwudziestego wiersza jest napisane nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Bardzo przerażający y, Fragment pisma. Nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. Tak i tutaj czytamy o tym e, zboże dla Odycei. Czyli byli tak naprawdę duchowo biedni, ślepi i nadzy. E, Oczywiście we wierze jesteśmy i mamy takimi w rzeczywistości być, że mamy być bogaci we wierze, widzący we wierze i ubrani we wierze. I dlatego Pan Jezus tutaj udziela rady. To jest też wyjątkowe. Radzę Ci. Pan Jezus udziela rady, którą powinni zastosować. I mówi, abyś nabył u mnie, i tutaj są trzy rzeczy, złoto, białe szaty i maść. Nie jest to trudne, żeby to odczytać, o co chodzi. Jak to w szkole mówią, co autor chciał przez to powiedzieć. Złoto w Biblii jest obrazem chwały Bożej. Złotem była wykończona świątynia od wewnątrz. To jest obraz chwały Bożej, wielkości, świętości Bożej. E, tej chwały, której grzesznikowi brakuje, u niej nie ma. E, I e, mówi, że można to kupić. Oczywiście kupić, jak czytamy to u proroka Izajasza, bez pieniędzy. Nie potrzeba teraz, nie wiadomo co robić, żeby to, to dostać. E, ja, bo jak mówi Księga Objawienia, ja pragnącemu dam darmo. Ze źródła wody żywotnej. Do tego jest potrzebna wiara. Wiara, co jest ciekawe, także jest porównana do złota. To czytamy w pierwszym liście Piotra. I to wypróbowanego w ogniu. Wiemy, że złoto się wytapia, żeby miało wyższą próbę. Jest to znane. 24 karatowe złoto to jest, o ile mi wiadomo, najwyższa próba, jednak. Obrączek się nie robi z takiego złota, dlatego że byłyby zbyt miękkie. Robi się raczej z 16 czy 14 karatowego, czasem z 8-karatowego. Nie ma ale na 50 lat małżeństwa to zupełnie wystarczy. A więc nabyć tej Bożej chwały. Nie ma najdroższe złota jakie istnieje. Kto pamięta gdzie było. Skąd było to wyborne złoto? Jeśli czytamy w psalmach? Proszę? Z ofiru. Z ofiru, tak. E, ciekawe, czy do dzisiaj to jest. E, I e, jeśli człowiek uwierzył, to już mu tej chwały Bożej nie brakuje, bo ta chwała jest cała w Chrystusie i my jesteśmy w Nim. Także tej chwały już nam nie brakuje. Dalej mamy te białe szaty. To jest ten środek na nagość. Białe szaty. Wiemy, że to e, mówi nam o usprawiedliwieniu, e, czytamy w objawieniu o tych ubranych białe szaty, że przyodzieli. E, znane było w, e, właśnie z wyrobu tych e, ciemnych ubrań dla Odycea. Tutaj mamy to odwrotność. Potrzebne są białe. E, I wiemy też, że te szaty są wyprane też w krwi baranka, jest inne porównanie a więc jego ofiara, jego krew, jego śmierć są konieczne, aby to ubranie było czyste żeby być czyści przed Bogiem, ta sprawiedliwość niewinność biała suknia Pani Młodej oznacza czystość choć w tych czasach to pewnie się coraz rzadziej zdarza Biawe, biała suknia oznacza właśnie czystość, niewinność białe szaty Tu czytamy, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, to wtedy wiemy, że zauważyli, że są nazy i się kryli. Nagość sama w sobie nie jest grzeszna, ponieważ Bóg nas stworzył i ciała nasze są Jego dziełem sztuki. Natomiast jeśli chodzi o grzech, to właśnie nagość jest stawiana, właśnie jako ta świadomość odejścia od Boga co na pewno jest widoczne w dzisiejszej modzie która jest tworzona, produkowana przez ludzi bezbożnych przez homoseksualistów, przeteczników gdzie produkuje się rzeczy które mają być wyzywające i wzbudzić podniecenie i niestety trudno jest w sklepach zaopatrzyć się w rzeczy, które mogą wzbudzić szacunek Tym niemniej, e, kiedy byliśmy na głazie, to można było zobaczyć kobiety, siostry, które były naprawdę godnie ubrane. To jest godne naśladowania. Tamtej haniebnej nagości e, widać nie było. I mamy jeszcze maść, e, która była na oczy, jak wiemy. Tutaj, e, co nam, czym jest maść, tą, ta maść, jak ją zinterpretować. W liście Jana czytamy, chyba to jest drugi rozdział. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Macie namaszczenie od świętego. I wiecie wszystko. Maść czy olej jest w Biblii symbolem Ducha Świętego. A więc Duch Święty jest tym, który otwiera nasze oczy. Tak też i Pan Jezus to w Dziach Apostolskich to wypowiada. Aby otworzyć ich oczy to był sens posłania apostoła Pawła, aby ludzie otworzyli swoje oczy, czyli można przeżyć życie 100 lat, mając zamknięte oczy duchowe. Nie zauważyć ani Boga, ani Bożego Słowa, ani Bożych obietnic. Czyli abyś przejrzał, dopiero jak człowiek ma Ducha Świętego, to przejrzy. Zawsze będę pamiętał, ten czas zaraz po nawróceniu, jeszcze w Niemczech, kiedy miałem Nowy Testament, nawet wczoraj go przeglądałem, ile rzeczy już tam miałem pozaznaczane, byłem pod wielkim wrażeniem, wrażeniem tego, co tam jest napisane. Pierwszy raz w życiu tak naprawdę czytałem e, sam Nowy Testament. E, a więc wtedy ten moment e, ma miejsce, człowiek otwiera oczy i nagle widzi, ach, to tak to jest. Nagle się wszystko otwiera. <śmiech> Pan może sprawić, że i w naszym życiu już wiary nasze oczy się mogą otworzyć, bo przecież uczniowie, którzy szli do Emaus, to byli, jak możemy sądzić, ludzie wierzący, a jednak dopiero w pewnym momencie ich oczy się otworzyły. Może się zdarzyć, że my też jesteśmy w jakiejś sprawie nieświadomi, niewidzący. Nie widzę tego, nie zauważam. Nie, wiem, nie rozumiem o to, o co w tym chodzi. Potrzeba łaski, żeby to zauważyć. Dalej, dziewiętnasty wiersz mówi o tym, że Bóg miłuje, miłuje ten świat. Miłuje ten, nawet ten odstępczy Kościół, ten, który, nie wiemy, kiedy to się stało, że Pan wyszedł pomiędzy nich, może to było 200 lat, może 100 lat, po Chrystusie, zaraz po czasach apostolskich nastąpiło odstępstwo od prawdy. Ale jednak jest wezwanie do upamiętania, do nawrócenia się. I Pan mówi, stoję u drzwi, kołacze. Tutaj jest myśl tego intensywnego, mocnego pukania. A więc nie był między nimi Jeśli ktoś usłyszy ten głos, otworzy drzwi, wstąpię do niego. Jest to też ciekawą rzeczą, że nawet w czasie późniejszym, który jeszcze nastanie, w czasie Babilonu, będą prawdziwi, prawdziwi wierzący pośród Babilonu. To czytamy w objawieniu 18 rozdział 4 wiersz. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. A więc i nawet w Babilonie znajdą się ludzie wierzący. Tak jak i w Laodycei zapewne są. W różnych e, denominacjach są ludzie, którzy naprawdę są odrodzeni. A więc Pan jest tym, który chce wejść. I tu widzimy, e, jeśli ktoś usłyszy, jest to osobiste zaproszenie. Ktoś może być w jakimś, e, obojętnie w jakiejś denominacji, w jakimś, jakiejś religii, ale usłyszy ten głos Zbawiciela, to powinien za tym głosem pójść. I co się z tym wiąże? Wyjść. Jeśli ma na tyle siły wyjść z tego. I są takie przykłady. E, Nagrodą, czy tym za to jest to, że e, ktoś taki usiądzie razem z Panem na jego tronie, to e, nam wskazuje na czas milenium. E, jako przykład e, mogę podać Mateusz, 25 rozdział. Mateusz 25.31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swej chwały A więc ci, którzy tej Laodycei usłyszą ten głos pójdą za Panem którzy kupią za darmo tego złota obleką białe szaty i namaszczą oczy ci właśnie będą wraz z Nim na tym tronie spoczywać. Jest to wezwanie w czasach ostatecznych do tego, żeby zwrócić się do Pana. I niech to będzie też i dla nas wezwanie do tego, żebyśmy w naszym życiu chrześcijańskim nie jakby nie, nie osłabli, czy się nie zatrzymali, a W żadnym wypadku się nie cofnęli, ale tym więcej e, żyli, czy doświadczali Boga. A wiersz, który tak w ostatnim czasie akurat dla mnie osobiście jest taki bardzo motywujący, to jest list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Dziewiąty wiersz, gdzie e, Bóg mówi do swego Syna Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dwie rzeczy. Kochać rzeczy, które są Boże i Święte, ale jednocześnie nienawidzić rzeczy, które są bezbożne i grzeszne. Te rzeczy nie, nie mogą iść razem. Miłość do Bożych rzeczy i miłość do grzesznych rzeczy. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. I to, co powoduje radość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem. Ale też im, powiedzmy sobie, dary Ducha Świętego e, mogą przez takiego człowieka e, płynąć. Ponieważ nie ma ku temu przeszkody. Duch Święty ma wolność w tym. Bóg Twój namaścił Cię olejkiem. Niech to będzie dla nas zachętą. Jeszcze jedna rzecz mi się zapomniała po drodze. Akurat wczoraj zauważyłem to, może to też i dla wszystkich będzie jasne, czytelne, że w 18. wierszu te złoto, szaty i maści kryją w sobie trzy boskie osoby. To złoto, czy Boża chwała może mówić o Bogu Ojcu. Te białe szaty mogą mówić o Chrystusie, którego krwi szaty są prane. I maść mówi o Duchu Świętym, który powoduje, że otwierają się nasze oczy. Przy tym rozważaniu zauważyłem jedną rzecz. Tyle razy, kiedy głosimy Ewangelię i mówimy ludziom tego świata, albo tej religii tego świata, żeby nam pokazał miejsce, które wskazuje na czyściec. To właśnie tutaj jest miejsce, które wskazuje o czyśćcu. Letni. Zawsze widzimy dwie rzeczy. Dwóch na krzyżu, dwóch wchodzących do świątyni, yy, dwóch synów. Ale tu mamy trzy rzeczy. Letni. Czyściec. Alternatywa, która oczywiście, bądźmy świadomi, że mówi już o rzeczy, która, która tak samo idzie na wieczne potępienie. Ale to taka tylko, yy, powiem Wam, yy, może ktoś się z tym nie zgadza, ale są jednak trzy rzeczy. Oczywiście jest to też i zasmucające, że ktoś będąc letni albo zimny tak samo jest na wieki potępiony dla Odyceja jest to czas który tak samo i my jako wierzący, którzy chcemy stać blisko Boga Bóg patrząc na cały Kościół oczywiście jesteśmy wliczeni też i w ten okres także bądźmy trzeźwi i bądźmy gotowi na to żeby służyć Bogu szczerze i żebyśmy Pan Jezus mówi oto stoję u drzwi i kołaczem jest w całości poza Kościołem poza drzwiami w całym Kościele i tym samym wymaga on nas to takiej rezygnacji z samych siebie abyśmy Jego po prostu nie wyprosili za drzwi mam taką jeszcze jedną rzecz którą chciałem się podzielić wczoraj to mi przyszło na myśl po konferencji długo nad tym myślałem i zauważyłem w Biblii Jedną konferencję w dziejach apostolskich, która po prostu jest zapisana. I to będzie taką wskazówką dla nas, abyśmy też i zapamiętali z konferencji czy z rozważania czy jak dzisiaj z tej godziny rzeczy najważniejsze, które później w naszym życiu po prostu są bardzo mocno przydatne. Mam na myśli 15 rozdział dziejów apostolskich. Yy, przeczytam tylko tutaj wiersze, które mówią yy, co chcę powiedzieć szósty wiersz z tego piętnastego rozdziału zgromadzili się więc apostołowie i starsi aby tę sprawę rozważyć, a gdy już długo rozpatrywano, stał Piotr i rzekł do nich dwunasty wiersz i mówili I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jak, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A, ci, a gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie i mnie. Widzimy tutaj, że długo rozpatrywano dany problem. Apostoł Paweł w dziejach apostolskich mówił o pewnej y, sprawie, też oczywiście przedkładał to Żydom, y, będąc w Rzymie. I to jest 28 rozdział, y, 23 wiersz. A gdy zajóż, a gdy zajęło, a naznaczywszy mu dzień zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej a on wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora składając świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie w oparciu o zakon mojżeszowy oraz proroków tak dalej. chodzi o to mi żeby zauważyć że w tym 15 rozdziale Gier Apostolskich albo też w tym sytuacji, którą Paweł tam yy, przedkładał Żydom nie zostało to wszystko zapisane i zrealizowane w żaden sposób tylko najważniejsza rzecz, która jest fundamentem chrześcijaństwa yy, można powiedzieć pozostawienie zakonu a tym, że jesteśmy zbawieni z łaski, tylko to zostało zapisane czy nie chciałby z nas ktoś usłyszeć tego, co mówił Barnaba i Paweł? o misji, którą mieli między poganami? Czy nie chciałby ktoś po prostu zajmować się tym, co tam było powiedziane? Nie. Albo dlaczego nie zostało zapisane nic, co, nad czym rozpatrywani, może powiedzieć, ci bracia, którzy, którzy e, mówili e, wcześniej w tym szóstym i siódmym wier wierszu. Nie zostało to nic zapisane, kochani, tylko krótki urywek Słowa Bożego i czytając go Pod zegarkiem zajmuje to tylko minutę. Kochani, zobaczcie, tylko minuta mowy Piotra została zapisana. Czy ktoś z Was wczoraj z konferencji zapisał minutę? Powinna wystarczyć. Minutę mowy. Tam żeśmy mówili wiele godzin. Bo ktoś może powiedzieć, jedni powiedzą, nic z tego nie wziąłem. Inni powiedzą, takie, jakieś, może być, takie poszarpane bez tematu. Jeszcze inni może niezbudowani. Ale ja mówię Wam, zapiszmy i zapamiętajmy tylko minutę. Zobaczmy jakże wielkie błogosławieństwo, które te wiersze od siódmego do jednastego zawierają, jaki fundament, i jaką prawdę i to, że my dzisiaj po prostu stoimy na, funda na fundamencie prawdy, a nie się obrzezujemy i zachowujemy zakon. Yy, druga rzecz jest taka, że na pewno może ktoś z wierzących zapisywał sobie sytuację yy, z misji apostoła Pawła. No ale Duch Święty nie umieścił tego nigdzie z tego wszystkiego. Tylko może powiedzieć w dziejach apostolskich w innych rozdziałach to co zapisał yy, to co zapisał Łukasz zostało zapamiętane ale akurat tą rzecz którą apostoł Paweł i Barnaba opowiadali na tym miejscu w Jerozolimie nie zostało zapisane to tym samym pokazuje nam że to też były ważne rzeczy ale jednak chodzi o to że nie zostały zapisane yy, później wystąpił oczywiście jak oni umilkli to znaczy skończyli mowę, wstał Jakub. Tu jest mowa o Jakubie, bracie pańskim, który też napisał list Jakuba. Ten sam Jakub. Też i słowo Boże nam mówi w liście do Galacjan. A gdy przyszli niektórzy od Jakuba, był to brat, który miał poważanie pośród braci i Piotr też, kiedy w XVI rozdziale yy, jest może być uwięziony to zaś on mówi powiadomcie Jakuba i braci którzy się na pewno modlili na innym miejscu i ten brat przedstawia sprawę jaki jest środek zaradczy tej, tej sytuacji i to też zostało zapisane to tym samym mamy z jednej strony pokazane że mamy się tego może być czego mamy się trzymać, a później jakie jest na to lekarstwo. Także nawet z dzisiejszego rozważania to, co Zbyszek mówił, chciejmy po prostu zapamiętać rzeczy, które dla nas są najbardziej istotne. Zabrać ze sobą do miasta tyle jęczmienia, żebyśmy mogli komuś przekazać, kogoś nakarmić, komuś o tym powiedzieć. Jedy zjruby, jedy do drugiemu pełnej radości 79 odczuwania Газврот.